Kart historii. Kilka obserwacji zjawisk paranormalnych z XVI wieku. Relacje zaczerpnięte z książki Lucjana Snicza, Goście z kosmosu, nieznane obiekty latające, tom pierwszy. W XVI-wiecznej Anglii, po ekscesach Henryka VIII Sinobrodego, po kilkakrotnych zmianach wiary całego kraju, Krwawa Mary wprowadza katolicyzm po niej Elżbieta znów anglikanizm wreszcie po ścięciu w 1587 roku królowej Marii Stuart, wmieszał się w historię tego kraju sam szatan, który w roku 1590 według oficjalnej relacji przeleciał w ognistym dysku nad Tamizą również z pojawieniem się szatana albo ściślej długonosnego diabła jak to niezbyt kurtuazyjnie Japończycy nazwali pierwszych Europejczyków wiąże się informacja o zjawisku niebieskim w Japonii 你 w roku 1543 docierają do Japonii Portugalczycy, w 1592 Hiszpanie, a w 1600 Holendrzy. A w tym właśnie czasie, dokładnie 3 stycznia 1569 roku, nad całą niemal Japonią przelatuje jakaś niezwykła, jaskrawa gwiazda, która przez państwowych astrologów zgodnie zostaje uznana za zwiastuna niepomyślnych zmian. 7 sierpnia 1566 roku, zaledwie od kilkudziesięciu lat należącego, do Związku Szwajcarskiego Bazylea przeżywa swój wielki dzień. Setki mieszkańców miasta ze zdumieniem obserwują całą masę czarnych, okrągłych ciał niebieskich, które z niewiarygodną prędkością leciały w stronę słońca. Widok to był tak niezwykły, że do dziś przechował się sporządzony z tej okazji przez nieznanego autora drzeworyt. Zresztą zaledwie pięć lat wcześniej, 14 kwietnia 1561 roku, jeszcze dziwniejsze zjawiska przeżywa pobliska Norymberga. Oto liczni mieszkańcy okolic miasta obserwują czarne, białe, czerwone i niebieskie dyski, a ponadto dwa przedmioty przypominające wrzeciona. W dodatku w powietrzu na oczach świadków następuje zderzenie i pożar dziwnych machin. Podobną powietrzną walkę z resztą dwóch okrągłych przedmiotów obserwowano zaledwie 3 lata wcześniej, w roku 1558, nad Austrią. Jeszcze rok wcześniej, w roku 1557, jakieś świetliste przedmioty przeleciały nad Wiedniem, a równocześnie obserwowane były w Polsce zielone i czerwone słońca. Ratusz w Curychu zaś, jeśli wciąż mamy interesować się centrum Europy, do dziś chlubi się drukami miedziorytnika Wika, na których przedstawia on liczne podobizny okrągłych przedmiotów, raz po raz obserwowanych nad tym miastem, na przestrzeni lat 1547, 1547, 1558. Niemal pół tysiąca lat temu. Czyż nigdy nie było historii ludzkości bez towarzyszących jej nieznanych obiektów latających? Były to relacje pochodzące z XVI wieku, zaczerpnięte z książki Lucjana Snicza, Goście z kosmosu, nieznane obiekty latające, Dom I czytał Ivelios.